No dobra, zaczynaj. Góra, góra, góra, teraz prawo, troszkę stop, stop, stop, dół okay. delikatnie, delikatnie, stop, minimalnie w prawo, hops, o tyle, ty, ty, Góra, góra, góra, góra, góra, nie, góra, góra, góra, góra, góra, góra, śmiało jeszcze, do. ok, stop, stop, stop, prawo, prawo, prawo, stop i teraz dół, dół, dół. Zaraz, zaraz, czy my rysujemy penisa? Ty rysujesz. O oh, shit. No hej, generał, jak się minął tydzień? No tydzień nie był taki zły znowu. Fff, tak sumarycznie, że tak powiem, nawet takie 8 na 10, ale samo zakończenie to tak 2 na 10. Tak mówisz. Dosłownie jak w Grze o Tron. Oj. Jeżeli będziemy pod koniec odcinka coś polecać, to ja nie wiem jeszcze co polecę, ale wiem czego na pewno nie. u to niedobrze. Mi akurat tydzień zakończył się wyjątkowo dobrze, bo oglądałem sobie Eurowizję, o której dzisiaj trochę wspomnę. I powiem ci, że... Byłem zadowolony wynikami. Chyba przejdźmy do informacji. Przejdźmy do informacji. Polska. Gospodarka. Jak informuje serwis Money.pl, władze Orlen odesłały dwa tankowce z rosyjską ropą naftową. Po zbadaniu okazało się, że surowiec jest zanieczyszczony i nie nadaje się do przetworzenia. Jest to kontynuacja perypetii związanych z obecnością chlorków organicznych w ropie pochodzącej z Rosji. Od połowy kwietnia rurociąg przyjaźń pozostaje zamknięty a ropa dostarczana do rafinerii pochodzi z dostaw drogą morską oraz rezerw. Jednak mówi się, że rurociąg przyjaźni ma w najbliższym czasie zostać otwarty. Polska przyroda Ksylokopa violacea była spotykana w Polsce do lat 30. XX wieku. Potem stopniowo zanikała, aż w 2002 roku uznano ją za gatunek prawdopodobnie wymarły. Jako przyczynę śmierci podano zanik próchniających drzew i kurczenie się terenów stepowych ale oto w 2004 roku za zadrzechnia fioletowa, czy też kolokwialnie czarna pszczoła, powróciła. Obecnie, jak donosi Stowarzyszenie Natura i Człowiek, nad Wisłą odnotowano 26 nowych stanowisk czarnej pszczoły. Owady te, podobnie jak większość pszczół, są bardzo pożyteczne dla środowiska, a przy tym niegroźne dla człowieka. Dlatego też, gdy zobaczycie jak 2,5-centymetrowa czerni leci w waszą stronę, powstrzymajcie się od agresji, to w waszym interesie jest jej żywot. Muzyka 64. konkurs piosenki Eurowizja dobiegł końca. Zwycięskim krajem w tym roku została Holandia dzięki piosence Arcade Nankana Laurensa. Przypominamy, że Polska nie dostała się do finału. Reprezentował na zespół Tulia śpiewający piosenkę Pali się. Tegoroczny konkurs odbył się w Tel Awiwie, a gościem specjalnym była Madonna, która nie popisała się swoim występem śpiewając Like a Prayer oraz Future z nowej płyty Madame X. Serbia. Tysiące ludzi zgromadziło się, by protestować przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Vučićowi. Minister Spraw Wewnętrznych oszacował tłum na 7,5 uczestników, jednak organizatorzy zapewniają, że uczestników było znacznie więcej. Demonstracja została zorganizowana przez tzw. Przymierze dla Serbii – organizację zrzeszającą 30 partii politycznych i organizacji. To z ich inicjatywy Serbowie protestują co tydzień od grudnia. Władze oskarżyły opozycję o planowanie zamieszek i wysłały wzmocnione siły policyjne do pilnowania budynku parlamentu w Belgradzie. Demonstranci oskarżają Vucica o autorytaryzm i domagają się wolnych mediów. W zeszłym miesiącu przez krótką chwilę okupowali budynek rządowej telewizji. Co na ten temat mówi sam Wucic? Nie jestem autokratą. Zawsze możemy liczyć na tę bałkańską beczkę prochu. Technologie. Korporacja Alfabet w końcu wysłuchała błagań użytkowników serwisu YouTube i pozwoliła na słuchanie muzyki przy zablokowanym ekranie. I to za jedyne 19,99 za miesiąc. YouTube Music, bo tak nazywa się nowa usługa, to platforma streamingowa, podobna do Spotify oraz Tidal. Music, podobnie jak pozostałe usługi, jest dostępna w wersji darmowej. Skorzystanie z tego rozwiązania, darmowego, nie pozwala na zminimalizowanie aplikacji oraz wyświetla reklamy, które można pomijać jak w klasycznej aplikacji YouTube. Opłacenie abonamentu pozwala nam na pełne korzystanie z funkcjonalności serwisu. Z racji, że serwis korzysta z tej samej bazy zasobów, co klasyczny YouTube, możliwe jest słuchanie piosenek, które były dostępne jako filmiki. Alfabet chwali się również możliwością szukania utworów poprzez podanie fragmentu tekstu piosenki. Jak na Google przystało, YouTube Music posiada dostęp do historii odtwarzanych filmików i na jej podstawie generuje polecane playlisty. Kolejną nowością jest YouTube Premium, czyli abonament za 24 zł który również pozwala na zminimalizowanie aplikacji oraz wyłącza reklamy. W tej droższej o 4 zł ofercie otrzymamy również dostęp do serwisu music w wersji premium. USA, Colorado. Hrabstwo Boulder wraz z rosnącą temperaturą spodziewa się zwiększonej aktywności niedźwiedzi. Jak donosi rzecznik prasowy kolorackich parków i dzikiego życia, Jason Clay, każdy rok jest inny w zależności od tego jak ciężka była zima. Jednak przyszła taka pora roku, gdy niedźwiedzie zaczną się budzić. Źródła jedzenia stają się dostępne. Oto co je napędza. Tak Klej mówi o niedźwiedziach. Za panem Jasonem hergatka przypomina o tym, by zabezpieczać swoje śmieci, a także nie pozostawiać niedźwiedziom łatwo dostępnego jedzenia. Nie tylko w śmieciach, ale też w karmnikach czy miskach dla domowych zwierząt. Co zrobić, gdy natkniecie się na niedźwiedzia? Nie walczcie. Schowajcie się, zadzwońcie pod odpowiednie służby i spróbujcie przeżyć. A te niedźwiedzie? Boję się ich. Kurde, pamiętasz, jak ostatnio wspominałem o tym, że zepsuło mi się puszka z mięsem z niedźwiedzia? Mm, no, było. Czy, tak. czy nie wspominałem? Wspominałem wspomina, o tym. Wspomina się, tym I, I w tym momencie żałuję Bo znowu. To co ci finowie przywieźli nie? Tak, nie, nie, nie, nie, nie, nie. tak. I znowu poczułem, jak mi łzy spływają po, po policzkach. I jak muszę wyrzucić tą puszkę, bo już się nie nadaje. No, ale to samo muszą czuć niedźwiedzie, kiedy widzą, jak chowasz koszne do garażu. To nie tak, <laughs> to nie tak. Nie, to śmieci. Tak. Oj, oj, No, smutne, rzecz. smutne życie smutnych zwierząt. Ale tak, z niedźwiedziem nie chciałbym się spotkać. Ja bym chciał, ale w takich odpowiednich warunkach, na przykład gdyby to był miś panda jakoś ogłuszony jedzeniem albo coś. Z bambusem. Z bambusem. No ale nie, bo to się śmieć żarty, żartami, że jednak te się panda, wiesz, wygląda na takie e, no, żywe kluchy. Tak. Ale bądź co będzie, to jest Pier no tak Pierdolnięcie ma. No tak, no wiadomo. Wiesz, on też swoje waży. No ale dobra. Porozmawiajmy o konkretach. Mm -hmm. Jak już wspomniałem na samym początku i w wiadomościach była Eurowizja. No, coś się o uszobiło. O, biorąc pod uwagę występ Islandii, słowo obiło, to, bardzo, to słowo hey, Ale mi się piosenka Islandii podobała. I tak jak większości Polaków, którzy głosowali, ponieważ Islandia najwięcej punktów od publiczności dostała od Polaków. Naprawdę? Tak. Co ty gadasz? Bo Serio. To pewnie za to, że pokazali flagę Palestyny, co nie? Ale to możliwe, ale wątpię, ponieważ głosowania były jeszcze zanim, nim. A, bo widzieli. to dopiero w momencie pokazali flagę Cześć. Palestyny, kiedy... Yy, kiedy już było ogłoszenie wyników. Nawet... Yy... A powiedz, a ty głosowałeś? Nie, nie głosowałem. Okay. Nie głosowałem. Była, była podobno jakaś aplikacja mobilna, gdzie można, za pomocą której można było głosować, mm -hmm. ale ja byłem wtedy z dala od... Znaczy, Tam. miałem internet z telefonu, bo mam bardzo fajną ofertę na internet. 80 giga za 10 zł za miesiąc. Co? O Cię, ale, ale tylko to jest internet, bez żadnych pierdół. Znaczy, mogę polecić, ale... To potem. To <laughs> potem. <laughs> e, I co tam jeszcze? I ogólnie, powiem tak, występ w e, Hatari, bo tak się bodajże ta kapela nazywała, e, mi się podobał, w sensie był specyficzny. Połączenie techno z bardzo industrialnym rokiem i, i błostym darciem ryja. Słyszałeś, że oni sami siebie określają? Nie. BDSM Techno. Bardzo możliwe. Tak. Znaczy ja to słyszałem oczywiście, no to, tak jak mówiłem Ci jeszcze przed nagrywaniem, a gdyby to była kwestia samego podkładu muzycznego, to nie by mi się podobało. Gdyby jednak no jednak weszły wokale. Refren e, był bardzo przyjemny. Mi się nie podobało. No ale to jest różnica gustów, nie? Jeden woli jak mu cyganie grają, że za buty śmierdzą. Jaka to piosenka? To nie jest piosenka, to jest jakieś takie powiedzenie, nieważne. No, ale oprócz tego na występie Madonny na koniec, w sensie już przed samym tym ogłoszeniem wyników, gdzie śpiewała te swoje piosenki, ale fałszowała. Najlepsze jest to, że na, of original, znaczy na oficjalnym koncie Eurowizji na YouTubie jest jej występ z podłożonym nagranym później dźwiękiem. I to o, jest takie... Tak, tak sobie się odpali, patrzę. Ej! Zaraz, to brzmiało, Co ale raczej? tak nie patrz, było. Patrzę patrz w komentarze i ludzie piszą, że chyba chcecie nas oszukać. <laughs> bo no, tak fałszowała, bo tak nie, ale Madonna I tak ma już chyba ja. mocno um, u, 60 u, będzie. utrudniony PR z sześciojej dzieciach. Nie. Ma jedno dziecko, teraz ma, myśl, mam nadzieję, że mówię o Madonnie, bo tak mi się wydaje, to z pamięci przypominam sobie anegdotę, ale Madonna dziecko adoptowała jedno. Może i ma ich więcej, ale o jednym z konkretnym jest historia z uwagi na kolor skóry tegoż dziecka, no bo jest ono, że tak powiem, pigmentalnie uposażone. No i no, wiadomo, się sobie adoptowała, tak na no, powiedzmy, na modłę Angeliny Jolie. Gdzieś tam dzieci z biednych krajów fajnie, gwiazda pomaga komuś wyrwać z biedy, no wszystko fajnie, wszystko pięknie. No i na swoim Instagramie rzeczona Madonna postanowiła się no pochwalić, jak to się jej rodzinne życie wiedzie i rzuciła zdjęcie, no jak to właśnie jej dziecko, przypomnę, czarnoskórę, masuje jej stopy. To tak jak widziałem ostatnie zdjęcie gdzieś, że e, chyba we Francji, że no równość wszystkich raz i jest jakaś panienka, z, która przy mównicy stoi i z tyłu czarnoskóra osoba trzyma parasolkę. To jest bardzo ważne, no ale nie rzeczywiście, no Madonna to papierowe zrobiła, bo powiedzmy jeszcze myślę, że tacy my to co najwyżej się z tego zaśmiejemy, tak, tak w odpowiednich kręgach była to odpowiednio duża burza no, ale ona też, to znaczy jej tancerze mieli na plecach bo tam była powiedzmy scena w tym, tej drugiej piosence to w tej piosence Future, że zaczynała się w ogóle że ona gazuje ludzi coś w tym stylu, nie? Z <ślad> <W El -Lavivie. ślad> Nice. Ludzie tam byli w maskach przeciwgazowych ubrani, w sensie ci tancerze, wianki na głowach, wiesz, ogólnie takie panienki ubrane tak jakby na łąkę szły na biwak, czyli wiesz, ale, wianek, biała sukienka. Ale niestety bo, wzią, wzią, wzią w okolicach miejscowości Iprzwek. <grym> <grym> <grym> <grym> I, tak. I maska przeciwgazowa typu słoń na ryju, nie, no. I wiesz, sobie tam tańczyli, tam Madonna po nimi, między nimi chodziła i w pewnym momencie, jak już zeszła na sam dół, to po prostu, wiesz, zrobiła taki, taki ruch przed siebie rękami, oni wszyscy pff, i tam było widać tak jakby... Chmura trzła, nie? Wcale <gry> nie gazowanie. Mniejsza. U, mniejsza. U, antysemityz. I to w Tel Awiwie Mniejsza. I powiedzmy była ostatnia scena tego spektaklu, tego show, tego show podczas którego wszyscy ci tancerze wchodzili po tych schodach do góry i do tyłu lecieli sobie. pek. Tak wiesz, obalali się tak luźno, żeby spaść. Mm. Przedostatnia para, bo jak ostatni skakał e, murzyn, który śpiewał z Madonną, nie pamiętam, może dla osób, które są beznane muzy muzy muzyce rap. Muzyce muzyka <słyska> <słyska> <słyska> Muzyka. Mm -hmm. Proszę tutaj nie, nie skalować. <słyska> <słyska> to ta osoba może jest komuś znana? Dla mnie nie, bo takiej muzyki nie słucham. Ta ostat przedostatnia para miała na plecach Flaga jedna Izraela, druga właśnie Niemiec. tej, nie Niemiec, Niemiec. nie tych e, Palestyny i oni się wiesz obejmowali, na koniec wskoczyli. też i na koniec właśnie też Madonna z tym kolegą, śpiewakiem skoczyli również, ale ogólnie spektakl ładnie wyglądał ale tak fałszowała nie wiem czy ona była tak zmęczona, czy tak już porobiona, ale mm. czy stres ją zjadł, nie wiem nie ja wiem. No, bo ogólnie prowizja, trzeba powiedzieć, że jest e, antypolityczna. Tak można. W sensie, że w regulaminie jest że żadnej polityki. Mm -hmm. I dlatego zakazali Polakom krzyża, tak? E, Ani nie wiem, że zakazali krzyża. Tak, po, polski, w polskiej te, w wersji, polskiej te, polskiej oryginalnej tego zespołu Tuli. Mhm. Mm czy Tulia? Tulia, Tulia, chyba. Tulia. E, W wersji oryginalnej Telesku był krzyż w wersji eurowizjowej i już go brakło. No. Może nie jest to kwestia polityczna, bardziej religijna, ale powiedzmy, że te dwie rzeczy lubią iść w parze. No, no. Ale no, wiesz, no, takie, takie rzeczy są. Ale wiesz, buldupia, buldu, wielkie buldupienie jest to właśnie, że flaga Palestyny. Ale no, też dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że historia zatacza koło i to samo, co Niemcy, za przeproszeniem, robili z Żydami, to teraz Ani Żydzi. To nie, nie przepraszali wtedy. <grym> to, to Żydzi robią teraz znaczy, z Co no, prawda nie ma obozu? Nie ma obozu. No czy to, to nie ale... do cywili. no co to. No, no, co, co tam mordowanie dzieci, nie? A tam, no, nie tam kobiety, są... dzieci, a wy co, Tak jeszcze bardziej mi się podobało, jak Izrael wpadł na pomysł, żeby wysterylizować czarnych Żydów. się czarne Żydówki, no ale tam nie do z tego kraju no Przyjęte zostały do Izraela jak najbardziej, i sterylizacja była bez ich wiedzy, bez ich zgody. No. Od pewnego dnia budził się niepłodny fajnie. No. No. Ale to nie szkalujmy. braci stracił wierzę. Nie wolno. Wierzy. Nie wolno. jest antysemityzm, nie no. jestem antysemitą. No. Ale jeszcze jedna rzecz, jak już rozmawiam o Izraelu, to mam takie takie przemyślenie, że Izrael w tej chwili zachowuje się jak taki niegrzeczny chłopiec w gimnazjum, który, ma starszego, który brata. ma starszego brata i on tak wszystkim dokucza i tak dalej. Aż w końcu przyjdzie ktoś, pogrozi mu palcem, powie nie fikaj stary, bo, bo to bo się bo. może skończyć źle, to wtedy e, braciszka, braciszko, wujku, wujku i wujek sam Palcem grozi, to ja. Palcem on... grozi, poważnie, ale tutaj chyba jest jeden sąsiad, kolega, który już ma dość kradnięcia mu kanapek no. z wzbogaconym uranem. Tak, tak, także dogotuję się. Ale o tym też mówiliśmy ostatnio. No to prawda, prawda, ale konflikt eskaluje. Eskaluje non -stop no, Czy w niedzielę czy w sobotę był atak z Katiuszy na amerykańską ambasadę? Wczoraj, to był wczoraj. wczoraj. Czyli w niedzielę, Bardzo do naszego czasu. Um, no, tam były wzmianki, że dzisiaj, czyli w poniedziałek, no. jeżeli się nie pomyliłem, czytając informacje, nie zwróciłem uwagi na datę, ale też Iran ogłosił, że czterokrotnie zwiększa sobie e, limity? limity na właśnie produkcję tego wzbogaconego uranu, bo bodajże 300 kilo rocznie mieli możliwość sprzedać no. coś koło tego, zwiększają to czterokrotnie. Wcześniej mieli obowiązek, czy mogli wyprodukować, ale mieli obowiązek go sprzedać. No. E, biorą, zachowują sobie sami. No. No, a lotniskowcy już czekają. Znaczy, no, jeden trochę, ale... tro, tro, trochę, mnie, trochę mnie ciekawi, jak to, ta sytuacja się potoczy. potoczy. No, bo z jednej strony Iran się odgraża, Żydzi tam skakają. Arabia Saudyjska jest go była gotowa, ogłosiła, że jest gotowa zapłacić Stanom Zjednoczonym za interwencję w Iranie, więc no. y tym razem nie będzie jak poprzednio, że Arabowie kontra Żydzi, teraz będzie raczej Arabowie i Żydzi kontra inni Arabowie. Nie wiem, swego czasu Stany mówiły, ale to chyba było za czasów Obamy, że Arabia Saudyjska wspiera terrorystów. Dalej się tak mówi. Oczywiście, że dalej się tak mówi. Ale kupuję broń od Ameryki i sprzedaję ropę Ameryce. No, no. Ale nie wiem. Ja nie mógłbym siedzieć w polityce tak, że być politykiem byłby co mnie szlak trafił. No, no. no w pracy no. czasami trudno się Daję dobrać sport. z ludźmi, a co no. dopiero międzynarodowo. No. Ale jeszcze wróćmy do Eurowizji. Mm -hmm. Wróćmy do Eurowizji. No, tak. Był jeden spektakl z Australii. Co w ogóle też jest śmieszno, skoro że Eurowizja i Australia. Australio-Węgry pewnie kiedyś. <laughs> Ale e, powiem Ci, że show Babeczka zrobiła takie perfekcyjne. Mm -hmm. Co prawda nie mój styl muzyczny, bo to taki trochę pop połączony ze śpiewem operowym, bo Babka jest z jakąś tam znaną śpiewaczką operową. Okay. E, nie przytoczę teraz imienia, nazwiska, bo nie mam zapisanego na karca. nie pamiętam tak naprawdę. Piosenka nazywa się Gravity. Zero Gravity. I naprawdę super wyszła na, i na tych, powiedzmy, półfinale, i na finale. Cały ten spektakl polegał na tym, że... Moment, to I na półfinale, i w finale to samo śpiewali? Tak, tak, okay. tak, tak. Eurowizja polega na tym, że, ma, że, że jest przygotowywana piosenka na Eurowizję jedną, jedna i z st tą piosenką wychodzą. Okej. Okay. No. Y I ta... Ten spektral polega polegał na tym, że trzy babeczki, ta śpiewaczka, plus dwie tancerki, były na takich jebitnych palach przywiązane mhm. i się bujały. Tak sobie latały po całej scenie i to tak kosmicznie wyglądało. Cześć, coś jak, jak e, ci Raidersi w się ostatnim? Coś w tym stylu, okay. no. Ale tak, no Australia, ma takie coś stali. nie naprawdę, takie zjejbiste show zrobiła. Jeżeli chodzi o te wszystkie spektakle, te przedstawienia, według mnie wyszło i to najlepiej. Nie było to nic z takiego, powiedzmy, bardzo zaskakującego, że fajerwerki, ale prostym sposobem zrobić taki efekt, plus jeszcze właśnie scena była taka, że tył był z ekranów i spód był z ekranów, więc całość była, wiesz, tak jakby nad planetą latały, nie? Mm. I tam z tyłu te gwiazdy, kurwa, A powiedz mi, jak występ w Finlandii? Finlandii? Z Finlandii bodajże był... Darude. Darude. Ten od Stan I... W kooperacji z jakimś Polakiem. Nie pamiętam tak. jakim, ale to właśnie ten element Polski I... na Eurowizji I Wiesz był. co, nie ogląda... Inaczej, w momencie kiedy był ten... Yy, bo to było, oni nie przeszli półfinału, oni nie weszli do Aha, finału. Okay. Yy, więc w momencie kiedy był półfinał, ja byłem zajęty i nie oglądałem. A jak oglądałem powiedzmy Restreama... No to niestety ja chyba byłem w tym momencie w kibelku, więc przeminąłem. Czeję. No. Czeje, czeje. Ale ciekawa rzecz, był akcent polski na finale Eurowizji. Polska jako reprezentacja nie weszła. Ten kole, kolega Darudego Wyszedł. nie, nie Wyszedł. wszedł. Ale pojawił się antysemityzm. A, <laughs> nie, nie tym razem, kindziuku. Yy, bodajże, nie pamiętam dla kogo. Ale była pisana piosenka przez Polaka. I ta piosenka gdzieś tam też jakoś wysoko była. I właśnie nie pamiętam w tej chwili dla którego kraju. Ktoś tam właśnie jako tek tekściarz był. Mm -hmm, mm -hmm. Ja nie wiem, czy Szwedni pisał komuś też piosenki. A, ale no to. No. Pewnie, no, wzajemnie myślę, że jakiś tam transfer pewnie pomysłów nie jest wykluczony. No. Zwłaszcza, że przecież e, chyba dochodzi do sytuacji, że nie musi być ekipa Pan Narodowa w ogóle, żeby reprezentować kraj. Nie, nie, nie, nie. Śmieszne. Nawet jakiś czas temu, ze trzy lata temu, cztery, jeśli pamiętam, był występ, był, znaczy była Polka i był jakiś czarnoskóry kolega mhm. i oni chyba jakiś w ogóle dziwny kraj reprezentowali. Mongolię. No, może, ale to nie Eurowizja. No. A propos Mongolii. W tym roku, czy w kolejnym roku, ma wystartować pierwszy azjatycki konkurs Eurowizji. Nie nazywam tego Azjawizja, czy coś? Nie mam pojęcia, ale z tego, co czytałem gdzieś tam w wiadomościach, to ma się nazywać Azjatycka Eurowizja. No, ale to będzie Chyba, ro ro ro nazwa robocza, myślę. Możliwe. Bo, tak, no, it's no. It's no. It's I w końcu i Żydzi, i Australijczycy będą mieli własną Eurowizję. Nie jestem słowie. pewien, czy Australia... Będzie jak... tam, na pewno będzie Australia spachowana. <laughs> ale, ale nie, tu chodzi o to właśnie, żeby też wyrzucić ich do Codnego Dwora. <laughs> Za dobrze wam idzie. Dokładnie. <laughs> Przywodzicie nam pająki, cholera. No. Yy, także Australia będzie, bo dużo ludzi właśnie narzekało na to, że co, co, co tu robi Australia, nie? <coughs> bo ona zaczynała bodajże jako występy gościnne kilka lat temu. Mm. I jeden raz się jej tak fajnie udało, że włączyli ją na skład na stałe. No i tak już sobie została. No, no, a jeszcze z takiej ciekawej rzeczy związanych z eurowizją. Wyniki. Mm. Wyniki, wyniki, wyniki. Zgaduj, ile, ile głosów od publiki dostała, dostali Niemcy? W Polsce? W ogóle. W, nic? Nic. Z <laughs> czemu oni tam wyskoczyli? Jakiś. Kapela się nazywała si Sisters czy jakoś, tak? Ogólnie. To też jest śmieszne. Kapela zrobiona tylko pod Eurowizję, założona w styczniu tego roku. Da się? Da, da się. się. <laughs> Jak to wychodzi, nie? No, ale dostali zero punktów. To jest chyba pierwszy historyczny moment, kiedy ktoś dostał zero Naprawdę? punktów od publiki, Ojej no. oj, ojej, oj, zresztą mi się wydawało, że były takie kraje, że... Może, ale, ale to było takie, wiesz, takie uwłaczające mocno. I przeglądałem sobie y, jakiś filmik, z, z, z, który tam od początku w Eurowizji, bo to już 64 lata trwa, mm -hmm. nie? Ile tam... Znaczy, jakie były najgorsze piosenki na Eurowizji, które były na tam ostatnie miejsca, które nie weszły do półfinałów i w ogóle były najgorsze. I Niemcy w przeciągu ostatnich 10 lat były wielokrotnie ostatnie. <grych> Ale tutaj weszły do finału. No tylko dobrze. taka, taka a, porażka. No oni są inżynierami, a nie muzykami. No. Chociaż Power Metal to mają. No, dla Gławianna ma Gławianna sort. No. Był Halloween, Tam Marej. E, tam było więcej. Przy Rammstein rzecz jasna, to nawet nie wymieniam, e, no. czy wymieniłem już, ale no wiadomo <grym> o co chodzi. E, no i w sumie, ale. Hmm. No. No nic więcej. No. Także. Eurowizja mi się podobała. Mi się podoba, ale ja lubię takie, takie, powiedzmy, spektakle, na których można sobie posiedzieć i po, pomyśleć, że. Ale kurs, w którym zmierza muzyka popularna jest gówniany. Chociaż ten pan, który wygrał e, z Holandii, to taką przyjemną pioseneczkę miał. Tylko przyjemną. Siedział sobie przy pianinku, grał na nim, czy tam fortepianie i grał sobie na tym. I śpiewał. Też miał ładny e, spektakl. On ogólnie jest taki ładny i cieplutki. Hmm. Ale wiesz coś, panie, co mi bardzo przykazał w Eurowizji? E, to, że nie tylko głosy ludzi się liczą. Bo to chodzi o całokształt. Tak, ale wyobraźmy sobie sytuację, że jakiś kraj no, dostaje pierwsze miejsce od publiczności, dajmy na to, no niech będzie sobie Islandia powiedzmy, uh -huh. ale nie spodoba się krytykom, bo no niech będzie... Nie, nie, nie, nie, nie. to nie tak. Od krytyków to jest 40% głosów. Aha, więc. To, tutaj, to, to tak naprawdę... Czyli nie zablokują, ale jeżeli wyzerują, to i tak o zwycięstwo będzie trudniej. Będzie trudniej, ale jest to możliwe, bo okay. od krytyków dostaniesz, nie wiem, tam 200 punktów, a od ludzi może dostać 600. No. Także to nie tak wygląda. Mm -hmm. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. No. Y nie, I tak słyszałem, że właśnie Islandię wywindowały wysoko głosy ludzi? Tak, bo to... od krytyków dostała łącznie bodajże 40 punktów, tam 50, uh -huh. a od ludzi dostała 250, nie? Mm -hmm. No i tam i w pierwszej okay. dziesiątce była dzięki temu. No, a Niemcy mieli tych punktów tam od krytyków 100 i od ludzi 0, co równa się gówno. Kończą, końcu byli ostatni? Nie ostatni. Ostatni byli Żydzi chyba. A oni wystawili tą samą, co rok temu, czy kogoś nowego? Nie, jakiś, jakiś typek śpiewał. A, no, no, to jak naprawdę, wiesz, no to dwie godziny tak naprawdę oglądania żeby to, to mhm. wiesz ciężko też streścić jakoś ten temat są restrymy na YouTubie no, więc ja można już, obejrzeć no już się nie będę tego czy już no już a... się nauczyłem nie oglądać no. Eurowizji słuchaj ja zawsze mówię sobie że a co mnie tam ta interesuje nie ale tak sobie film myślę że a zobaczę no i tak sobie patrzę siedzę oglądam no i w sumie można poznać fajne kapelę to Hit, Hatari znałem już wcześniej bo mi tam kiedyś Spotify polecał ale tak fajnie. Przepraszam. Tutaj... <śmiech> Zacznij mi się dusić od, od słuchania o Tak, Tak, no, także już będę kończył z tym. Ale jeszcze wracając do Tuli. Bo mm -hmm. mówimy o tej Tuli, i tak dalej. Kuźwa, ale to spaprali. Coś Według mnie Bo ty słyszałeś tą piosenkę o Tuli, nie? nie? Cztery panienki, które śpiewają folk, jakiś tam bici tle ale tak piszczą, tak wyjął, tak jakby dzieci śpiewały. Wczoraj miałem taką pali sytuację... Pali się, pali się, powie miłości. Wczoraj taką miałem bardzo nieprzyjemną sytuację, siedziałem, czekałem na przystanku autobusem, na autobus, no i stanęła obok mnie jakaś para. No około młodzi ludzie, tak... Dałbym chłopak może 18-20 lat, dziewczyna raczej na młodszą 15-16 no ale głos miał takiej sześciolatki, mm. co najwyżej. Strasznie głośny, w sensie nie był jakoś nieprzyjemny. Ale strasznie piskliwy no. i to sprawiło, że już po, po chwili bardzo chciałem, żeby wsiadli do innego autobusu niż ja. Jakże się zawiodłem. <głosy> no, ale według mnie właśnie Polska miała lepszych wykonawców do wystawienia. Nawet Dawida podsiadło, bo ten człowiek umie śpiewać. Znaczy nie wiem, czy chciał na Eurovisji wystartować, ale jakby jego wystawili to mielibyśmy jakieś większe szanse. Bo już po co pakować się po raz kolejny z Folkiem z folkiem i to nie wiem, czy nie trzeci raz pod rząd. Nie wiem, czego kojarzy Donatana i Kleo. No i to było powiedzmy, że spoko, ludziom się spodobało, od publiczności dostaliśmy sporo punktów, weszliśmy w ogóle do finału. nie? Mhm. A y, tym razem nawet nie. Znaczy podobno brako nam 2-4%. czterech procent. Nie procent, tylko punktów, y, żeby wejść do finału, więc nie, nie ma, nie kraj ma kraj, ten nie ten głosował. co Może. <laughs> y, ale... Ale no, mi się nie podoba. W sensie, że piosenka wpada w ucho. Jest zapamiętywalna. Tylko, że co z tego, skoro jest negatywnie zapamiętywalna? Mm. No. Jakby już idąc w ten, tą stronę tego folku. Percival. Percival nie jest jakimś takim dobrym zespołem. W sensie mm, w, Wiedźmin. Wiedźmin bardzo tak, dobrze. Ale, pod... ale pod odpowiednią, po odpowiednią osobą, która by tym pokierowała, tak jak właśnie w muzyce do Wiedźmina, to można super pociągnąć. Nie wiem. Ja bym na pewno nie zagłosował, może też dlatego, że w sumie moje wakacje często wyglądały tak, że w weekend, w weekend, weekend w weekend słucham głównie ich i, no. i już, racz, już nie lubię. Choć pamiętam, jak byłem na pierwszym koncercie, Łoj się wybawiłem. No. Ale wiesz, no to też jest, wiesz, no do przeruchania słuchasz tego i tego samego, to cię ci w końcu tak no, znudzi, że no, żygasz no, no. tym masz dosyć, nie? Tak było. Takie samo, jak ustawiasz sobie jakiś fajną piosenkę na, jako budzik, to po, powiedzmy, pewnym czasie już masz. Nienawidzę TKP. Nie, ja ci powiem, że ja tak miałam akurat z dzikiem, że teraz mam bardzo dobry utwór yy, w cieniu Wielkiego Dębu. O. Od Radogosta, bardzo o. przyjemny Radogos. flecik. Tak, Flecik sobie gra, skrzypce sobie grają, to mi tak przyjemnie budzi ptaszki, jak się tam ale Właśnie, a mi przypomniałeś, tak. Taka lawina, no stary, tak mi jebu, i tu mi jebu. O, jak dar Czarnego Licha, co? Dar Czarnego Licha, kuźwa. To były czasy stare. Za czasów Radia. Pełna powaga. Sam ZSR, już nie pamiętam, jak się nazywało. Leciał nam w radiu. Może Radobest. być. W sumie nawet nie pamiętam już, kiedy ich poznałem, no. w jakich okolicznościach, czy wtedy, czy jakoś inaczej. Wydaje mi się, że chyba dopiero na studiach się bardziej wgłębiłem. Może. Ale wiem, że, że w radiu nam leciało w playliście. Mm, widzisz, widzisz, no. widzisz. Były takie cudeńka tam. No. No dobra, kończmy ten temat. Eurowizja, a w wydech Gdzie za rok będzie? Tylko jeszcze tak Holandia. Tak? Czyli Bo... zawsze zwycięzca organizuje. Tak, tak, tak. Yy, tak samo... W... Polska wygrała... Dziecięcą. Dziecięcą, to więc wiem, w Gliwicach w tym roku, w następnym roku będzie w Polsce. O cię baton Dokładnie. Ale Ro Ro Roxy słuchałem, bo mi no, reklamy ją ale tak długo, Ale że się fajna pseneczka, to jest taka przyjemna. No, także cieszę się, że wygrała. Dziewucha będzie miała teraz... No już ma. 14 lat. No, ale <coughs> będzie, będzie miała... Hajsu już, słuchaj, jak ma z playem, czy z jakimiś tam innymi kontrakty reklamowe, to było, panie. A Słyszałeś, jak ta Instagram... Nie, nie Pana razie W M-Banku Instagramerka miała... Ale... <grym> tak, bawiła się w Minecrafta. <grym> tak, tak. E, 20 lat pomnik. A, jednym młotem. o jak Don't starf. Odzyskam marmur. <grym> Dokładnie. No i odzyskała. <grym> no. <grym> ale jak już tak zboczyliśmy na Minecrafta, mm -hmm. wiesz, co zostało zapowiedziane? Minecraft 2. Nie. Ko Kojarzysz taką grę jak Pokemon Go? Minecraft Go? No. Jak to będzie działać? To będzie działało w ten sposób, że masz aplikację, mhm. sobie patrzysz, patrzysz, patrzysz, kurwa świnia. Tu świnie sobie. Ale co, 9 na 10 <laughs> <laughs> Tak, i <chcę> <laughs> to słuchasz prawo. To się, no to już ta aplikacja, nazywa się Hapn. Hapn? Hapn. Ok. Znaczy, nie, hmm. nie, nie wiem jak na sobie radzi, czy żyje, czy funkcjonuje, ale teoretycznie ona miała działać w taki sposób, żeby wyświetlały ci się osoby, obok których przechodziłeś, które też miały tu oh, aplikację. Shit. No jakoś no. tak to miała działać, ale nie, nie wiem, nie wiem jak szło, Raczej, jako ciekawostce nie kiedyś tam przeczytałem. Hmm. Nie, no to, to ma być, wiesz, no tak jak Pokemon Go, rozszerzona rzeczywistość, że masz powiedzmy swoje miejsce gdzieś tam... Na mapie? Hmm. Tak, ale na przykład przed blokiem mam drzewa. Czy one będą wtedy drzewem, czy... Wydaje mi się, Znaczy, nie, nie zagłębiałem się w strukturę tego, jak to ma działać, bo widziałem tylko trailer oficjalny hmm. ze, st ze strony Minecrafta. Eee, I... No z tego co mi się wydaje to ma być po prostu tak, że wiesz, włączasz sobie kamerkę rozszerzona rzeczywistość, ży żyroskop czy tam a chcesz akcelerometr badać i w którym kierunku patrzysz, no i jeżeli coś w tym miejscu jest to ci wyświetla to coś w tym miejscu, czy jakiś domek pierdowy, coś tam. Mhm. Więc wydaje mi się, że będziesz mógł sobie postawić swojego klocka w dowolnym miejscu, bo przypominam dla ludzi, którzy nie wiedzą, Minecraft to jest gra, na której budzisz się na wyspie i uderzasz w drzewo, żeby zdobyć klocek drewna i później buduje się dalej. Dobrze. Takie klocki Lego tylko, że... No, to w komputerach. w, dobrze, że w klocków Lego jest, myślę, dobre. No. Że, że jest to, um, Bo to wirtualny odpowiednik. No. Wyszła też gra, która jest Minecraftem, tylko że właśnie tylko z Lego. Nazywa się Lego Worlds bodajże. Mhm. Tylko, że ona nie zebrała jakoś wielkiego community. No. No dobrze. To już tak kończymy ten segment. Kończymy segment z Eurowizji. Co masz przygotowanego na drugi temat? Mam nadzieję, że to, co ty masz przygotowane. No, ja, ja coś tam mam w głowie. Tak? tak. Okej. Okay. To z chęcią posłucham. No, zakończył się nam niedawno e, trudny czas w nowożytnej Rzeczpospolitej. Hmm. E, tak, skończyło się alarmami bombowymi, ale jednak bez rannych. I jedną wielką klapą, którą przedstawił nam Związek Nauczycielstwa Polskiego w postaci swojego strajku. To się podziało. No co się podziało? Stary nauczyciele doszli do wniosku, że zarabiają za mało i najwyższa pora zastrajkować. Co zrobić, żeby strajk był skuteczny? No trzeba wziąć zakładników, więc ogłoszono, że będą problemy z, gimnazja z testami, Ma... nie, jeszcze nie maturami, tylko właśnie z egzaminami ośmioklasisty oraz gimnazjalnymi. Mhm. No, nauczyciele mieli strajkować chyba na tydzień przed, czy na nie, na więcej. No nie na troszkę czasu przed rozpoczęli strajk. Ogłosili go bardzo, bardzo wcześniej, ale, no ale nic to nie zmieniło. Trzy tygodnie przed maturami zaczęli. Jakoś tak. Bo trzyma, trzy tygodnie trwał strajk. Czyli w takim razie na tydzień przed. podstawówką. Przed podstawówką. No i cóż, rząd się wycwanił i okazało się, że nie trzeba być nauczycielem, żeby pilnować dzieciaków. Wystarczy mieć wykształcenie pedagogiczne. Zebrali jakoś tam ludzi, żeby pilnowali. No i przed tymi maturami. ZNP ogłosiło, że koniec strajku, że od poniedziałku, od 29 kwietnia, szkoły mają wrócić do normalnego funkcjonowania. Kilka oddziałów się z tym nie pogodziło. Okaże że w Poznaniu akcja protestacyjna nie została, przynajmniej nie w tym samym terminie, zawieszona, no ale koniec końców. No matury odbyły się, nie ma ofiar. Strajk jest oficjalnie zawieszony, ma wystartować z portem na początku września. Na początku września i zobaczymy, jak to będzie. No, a, daj spokój. Wiesz co, ja z, z, z, widzę tą sytuację od strony, powiedzmy, osoby, która jest trochę poszkodowana, bo moja narzeczona jest nauczycielką, nie? I jak widzę, ile ona, w cudzysłowie, pieniędzy do domu przynosi, to sobie to jej mówię, słońce, nieś ty może na frontend, a nie siedzisz w tym gównie, no, ale to co? Jak zapisywała się na studia nie wiedziała ile będzie Nie, miałeś? ona studiowała ze mną informatykę. No tak. Więc... Tylko, że ona, ona chce być nauczycielem z powołania. Ona mhm. zawsze chciała z dzieciakami mieć kontakt jako, wiesz, nauczycielka. Ona pracowała przez długi okres w jednej z krakowskich firm, gdzie wysyła się dzieci na półkolonie na przykład, gdzie uczy się je składać roboty z Lego i tak dalej. No i wiesz, to fa fa ona lubi tę robotę, lubi właśnie, lubi właśnie z dzieciakami się w ten sposób bawić. Eee, no tylko, że wszelkie, wszelkie tego typu prace związane z nauczycielstwem, z nauką dzieciaków, wiążą się z tym, że to jest tak gówniany pieniądz. Tak to jest Plucie w twarz takiej osobie, tylko że, wiesz, według mnie trochę... Nauczyciele według mnie powinni zarabiać trzy razy tyle. Bo sam fakt użrania się z tymi gówniakami. Czy ja wiem, ja się tutaj częściowo zgodzę, bo czy za nauczanie powinny być dobre pieniądze? Odpowiedź wydaje się oczywista, jak najbardziej. Czy nauczyciele zajmą się nauczaniem? No ja mam pewne wątpliwości. No. Ja wiesz. mam wielkie odpowiedzi. Weźmy mój ulubiony przykład Historia Czektul. Mam do Ciebie proste pytanie. Opowiedz mi chociaż troszeczkę o wojnach peloponeskich. Uczyłeś się o tym trzy razy w podstawówce, w gimnazjum i w liceum. Wojny peloponeskie. To brzmi jak coś związanego ze starożytnością. Mm -hmm. Tak. I domyślam się, o ile, o jeżeli mnie pamięć nie myli, e, to pelopones... <grym> no I właśnie i do, do, tego, do tego zmierzam, do tego zmierzam. Nauczyciele w tym momencie... Nie wszyscy, oczywiście nie wszyscy, ale większość zajmuje się, pracuje jako przechowalnia gówniaków. Dalej, jest to trudna robota, tym bardziej, że odebrano im jakiekolwiek możliwości samoobrony przed tą rozcieczną z niemniej nie uczą. No, rolą nauczyciela nie jest uczenie, bo nie mają tego jak robić, mhm. i nie mają, niestety bardzo często, predyspozycji do tego. A tutaj powołam się na, na, na, na, i te, te, ci co badają rzeczy w Polsce, ale nie głos, tylko ci drudzy. Ibris. Nie, nie, nie, agencja... NIK? Najwyższej... NIK najwyższa Izba Kontroli no. właśnie. Aż 10% nauczycieli miało problem z zaliczeniem w samodzielnie matury. No, ale to młodzi jest... nauczyciele... Tak, tak, mówimy o nowych na... nauczycielach i teraz yy, dochodzimy do sytuacji, że okej, okay, młodzi nauczyciele chcą dużo zarabiać, ja mówię, to jest 10%, to nie no. jest to, to nie jest próbka, o której możemy mówić jako adekwatna, ale co mi się w tym strajku bardzo nie podobało, że nawet abstrahując od tego brania dzieci ze zakładników, uważam, że ja jako ja, że strajk powinien się od początku zacząć w 1 września tak. i nawet mniejsza z tym, że przed wyborami, bo ktoś, ludzie próbują to e, często w przeciwnicy strajku nawiązać, że to jest e, z wyborami związane, poniekąd tak, biorąc pod uwagę za, zaangażowanie pana broniarza, czyli prezesa Związku Nośnictwa Polskiego, no. ale abstrahując od niego nie patrzyłbym na to przez pryzmat wyborów, bo rzeczywiście teraz nie, bo europarlament we wrześniu nie, bo samorządowe nie, było oborządowe, potem nie, bo coś tam. I tak w kółko można zmyślać jakieś przyny. E natomiast we wrześniu poszkodowani byliby rodzice, którzy już po wakacjach mieliby dość głównie w których po domach biega no. i tu jeszcze trzeba to przedłużać. No. To uważam, za dobry pomysł. Ale kolejna rzecz, która mi się, znaczy pierwsza, która mi się strasznie nie podoba. E według tego planu, według protestu, każdy nauczyciel ma mieć podwyżkę. Sorry. Są tacy, którzy zasługują na niebotyczne, a są tacy, którzy zasługują na, na wiadro gówna i wyrzucenie z roboty. No I są argumenty, że nauczyciel musi zabierać pracę do domu, bardzo dużo czasu spędzać. No weźmy taki prosty, te, prosty przykład, no, sprawdzenie kartkówek. Oczywiście, jeżeli jest to polski, angielski, to tak, to będzie dużo pracy. Przy matematyce nie mam pojęcia, ale przy, no niech będzie historia, biologia, nie ma najmniejszego problemu zrobić testu ABCD i nikt mi nie wmówi, że sprawdzenie testu ABCD, nawet wielokrotnego wyboru, będzie problemem w sprawdzaniu, że to zajmie dużo czasu. To można zrobić na przerwie powiem, lub nawet na lekcji. Powiem Ci to, co mam w domu. Mhm. Przychodzę sobie z pracy, godzina piętnasta, chcę iść do kompa, zrelaksować się, pograć w mojego ulubionego Minecrafta, A co się tam dzieje? Moja narzeczona siedzi. Hej, słońce, co robisz? No, przygo przygotowuję zajęcia. Który, znaczy, który rok jest O Ono, pierwszy. Pierwszy. Pierwszy. Mhm. No i przygotowuje sobie, wiesz, patrzy sobie, jakie tam, jaka jest klasa, jakie są dzieci w niej. No i pod daną powiedzmy, specyfikę pracy z tymi dzieciakami, odpowiednio sobie przygotowuje, co będzie robione. Tak, żeby tych dociekawić, nie? I wiesz, schodzili do godziny 18.00, jeszcze tam posprawdza sobie jakieś tam kartkuweczki, pierdol, zupełnie elektroniczny dziennik coś tam innego zrobi, godzina 18, no to skończone. Mm -hmm. A w pracy była do siódmej, nie? A teraz pytanie, za rok, jak będzie mieć dokładnie taką samą grupę? No to jak będzie miała identyczną grupę, w sensie, że... Wiekowo, no bo te same dzieci... Nie, tu nie i... chodzi o wiekowo, tu chodzi o to, co dzieciaki mają w głowie. Aha. Więc jeżeli dzieciaki mają, wiesz, wiekowo są powiedzmy klasa, dajmy na to, szósta, czy tam siódma yy, i mają w głowie takie rzeczy, mają jakąś tam podstawową wiedzę z Worda, Excela i tak dalej, no to nie ma sensu przerabianie z nimi tego po raz dziesiąty, więc Praca po prostu... do pracy w korporacji. Nie. Y y jedzie, jedzie z tym trudniejszym materiałem, hmm. nie? Czyli na przykład Python, y na przykład jakieś tam inne programy do robienia algorytmów i jakiegoś tego typu rzeczy. I ona pod nich odpowiednio jeszcze, zależnie od tego, jak dzieciaki są nastawione do pracy, musi przygotować sobie odpowiednio tak, żeby ich zachęcić lub odpowiednio tam mhm. przygotować to. Więc ona stara się, żeby też dobrze było. Okay. Miała problem z gówniakami, yy. które cały czas rozrabiały. No to też znalazła sobie na nich odpowiedniego haka tak, że teraz siedzą cicho. Co zrobiła? A, to jest słodka tajemnica, nie można zdradzać, wiesz, tajemnic zawodowych. A. Ale czasem z tego, co mówi, to nauczyciele przychodzą, dziwił się. Co, kartkówkę piszeć? Nie, lekcja jest. <głos> Taka cisza, nie? nie. Nie, to co do tego z, z, z, z przygotowywania się, tu mi się wydaje, że jest to kwestia jednostkowa. Możliwe. Bo pami, doskonale pamiętam, że uczyłem się w liceum z książek z lat 70 bo no było przygotowane z książki z lat 70 no. i byś sobie do, w antykwariacie. Eee... No chyba o fizyce mówisz, nie? O fizyce mówię, dokładnie. Nie miałem tego nauczyciela, ale słyszałem same dobre tak, historie. Znaczy nie, nauczył świetnie i on w mojej głowie jest drugim do podwyżki, po nauczycielu od matematyki, który był w mojej głowie pierwszym do podwyżki jest zresztą dalej, No, a od fizyki już jest na emeryturze, więc podwyżki i tak by nie dostał. Niemniej tak, e, lekcje były straszne, ale, ale co, co, co by dostało, zostało w bo, co głowie? No. Zostało. No, a na przykład taki niemiecki, to jeszcze z czasów właściwie zaczęło się w gimnazjum no Dzięki niemieckiemu ja zostałem honorowym dawcą krwi. Robiłem wszystko, żeby go na te lekcję nie wyjść. No Skuteczne nauczycielstwo, zniechęćmy człowieka do nauki języka obcego, terrorem, strachem. Kolejna rzecz, podkreślam, to się, to się wszystko mi o, o, kręci dookoła tego, że nauczyciel każdy ma mieć podwyżkę. Cholerni WFIści. No Nie potrafię sobie wyobrazić pracy łatwiejszej niż rzucenie dzieciom piłki i ewentualnie sprawdzenie obecności na początku lekcji. Co tutaj jest argumentem za podwyżką? Przygotowanie, wykształcenie? Nie. Siedzenie w kantorku, już nawet nie mówię, że chanie wódy, bo przypuszczam, że mój przypadek był jednostkowy, po prostu siedzenie nawet niech będzie sędziowanie. To ciągle nie jest coś, tego nie mógłby zrobić ktokolwiek. I, i to, to nie, nie, nie potrafię zrozumieć, dlaczego, dlaczego tak wymyślili, taką formę strajku nauczyciele. Znaczy, wiemy, bo do tego zobowiązuje karta na nauczyciela. Dlaczego strajk dotyczył tylko i wyłącznie podwyżek, a nie reformy jakiejkolwiek systemu. Też. Nie. nie, nie, nie, nie, nie. Argument... To, to też chyba ci jednostkowi. Nie. Y argumentem ze strajkiem były tylko i wyłącznie podwyżki, a nauczyciele mówili, że o reformie będzie można mówić, jak będą zarabiać więcej. Gdzie... OK. Gdyby to było przedstawione jakby pierwszy punkt, chcemy podwyżek, wtedy zmieniamy nasz tok nauczyciela na, na inny. Proponujemy takie rozwiązania, proponujemy coś tam. Nie, my chcemy więcej hajsu. Oh. Super. I co w zamian dostaniemy my? Jako powiedzmy, niech będzie, postawia się, się w roli rodzica, Mam nauczyciela, który skutecznie zniechęca moją córeczkę do nauki matematyki i on mówi, że jak będzie zarabiał więcej, to świat będzie lepszy. Jego na pewno. Mój? No to właśnie... No i właściwie dlatego jestem jako, takim, jako taki niechętny temu strajkowi. To znaczy, nie jest tak, że, że, że, że jestem podłym, wrednym człowiekiem. Widzę nauczycieli, no, którzy mają gorzej niż ja i życzę im, żeby mieli jak najdłużej. Nie o to chodzi. Chcą strajkować? Powinni, yy, ale niech robią to z głową. Są nauczyciele powinni myśleć. No, wiesz co, no jak to wszystko się zaczęło, tak się zastanawiałem. No dobra, ale... Nie będzie zajęć, spoko. Siedzicie sobie w robocie, coś co by tam robią. No bo to, to jest śmieszna rzecz, że szedłem sobie raz właśnie z narzeczoną. No i tam przechodzimy obok jakichś dwóch dziewczynek podstawówkowych. No i tam one mówią no i wiesz, te nauczycielki pewnie siedzą w domach, a mężowie w pracy. Tak się zacząłem śmiać, ja pierdolę, dzieci. Nie no, no. przecież nożyki przebierały się za krowy i buczały leżąc na ziemi. <laughs> widziałem nagrania. Albo jeszcze jak dołączył do tego Komitet Obrony Demokracji zakłócając uh. egzaminy, ja, ja piernicze. No... No nie, to... Wiesz co... Według mnie strasznie źle to zostało wszystko przemyślane. Nie, no, nie zostało przemyślane. No, nie dokładnie. No. Słuchaj są dwie rzeczy, które według mnie nauczyciele powinni zrobić. Po pierwsze, jak chcą strajkować, najlepszym strajkiem jest właśnie to, co powiedziałeś. 1 września, ale co zrobić? Zaraz po wakacjach, jak już im ich wakacje miną również, powiedzieć nie. Przebranżawiamy się, koniec z tą robotą. I tak, chaj zostaną, którym się należy, bo wakacje odpoczywają po, po czasie, który którym się należy. Hmm. Ale... Ale budkam zaliczony. Budkam zaliczony, dokładnie. I co? Idą sobie do innej roboty. I ma już w dupie to. I nagle zostaje cały, powiedzmy. To 10%. Proszę? To 10%. To 10%. I, I wiesz, coś trzeba z tym zrobić w tej sytuacji, nie? Więc, żeby te osoby, które na przykład tak jak ja, mogłem być nauczycielem. Czemu nie? Mm. Jest sporo argumentów, czemu nie. <laughs> Ale powiedzmy, nie? Spoko mógłbym. Tylko, jakbym zarabiał chociaż połowę tego, co aktualnie będę zarabiał, nie? No więc, tak. Ne. No, chyba, chyba wolę być programistą niż nauczycielem. nawet, wiesz, inaczej, bym miał połowę tego dostać, co. to, to, to bym chyba poszedł robić gry. No, aż tak źle. <laughs> znaczy nie znaczy, że gdzieś tam w głowie też kiedyś, kiedyś mi przez myśli, nawet nie tak dawno, żeby może na przykład na, na starość sobie nauczycielem zostać. Ale już w sytuacji, kiedy powiedzmy, nie musiałbym się finansami martwić, niemniej samo poczucie, że nie mógłbym, związane ręce i tak dalej. A. Dlatego są prywatne szkoły. Nie, prywatne szkoły, na no, mamy jeszcze gorzej. Tak, mówisz? Oczywiście stawki mają rynkowe, jeżeli nie gorsze. Nie. Rynkiem. Ta? Oczywiście. Oczywiście. To zależy od szkoły naturalnie. No. Są le, lepiej płacące nauczycielom. Natomiast e, stawka nauczyciela w szkole prywatnej jest uzależniona od stawki rynkowej, którą jest czas stawka nauczyciela w szkole publicznej. Bez sensu. Bez sensu, ale pomyśl sobie, że jesteś, że, że jesteś dyrektorem placówki prywatnej, ale takiej o, takiej sobie przeciętnej. No. E, czy będziesz płacił nauczycielom dużo, będziesz miał tam jakieś dzieciaki, powiedzmy, jakieś tam benefity, których nie będą miały w szkole publicznej, a, ale nie nauczyciele... Co więcej, nauczyciele ze szkół prywatnych nie mieli możliwości strajkowania. Uh -huh. Co doprowadzało do kuriozum, tak kojarzę, że to był nawet Kraków, choć nie dam sobie głowy uciąć, w jednym budynku dwie szkoły, prywatna i publiczna, ci sami nauczyciele w obydwu no. w jednej pracowali. No nic, no. No czekajmy do września i wrócimy z kontynuacją. Pewnie tak, ale jeszcze z ciekawszych rzeczy, to według mnie... Jeżeli tak naprawdę właśnie to, co powiedziałeś, nie zmieni się, też podejście nauczycieli nie będą chcieli tak naprawdę też zmienić podejścia. Według mnie największym tutaj rakiem, jeżeli można tak powiedzieć, jest właśnie karta nauczyciela, bo to jest perelowski, perelowski jeszcze taki spadek no, tego rosyjskiego. No, no. no i tak naprawdę według mnie. To nauczyciel po ośmiu godzinach w robocie, jak zwykły człowiek, powinien wrócić tak. do domu i przestać się stresować 8, tym. Co 16, robocie. dziękujemy, do widzenia. Dokładnie. Od 7 bo siódmej no 7, 7 zaczynają dzieciaki chyba. No. no i wiesz, o 15 wychodzisz z pracy, masz to w dupie. Kartkówki jakś ten, jak ten. godzina specjalna w szkole czy coś, żeby właśnie no tym się zajmować. Tak, zająć. no bo wiesz no. Ale, co, że, co, ale sam, sam model nauczania, nie, nie mam pojęcia dlaczego trzymamy się usilnie modelu pruskiego i póki się go będziemy trzymać, tym nie poprę w żaden sposób podwyżki, bo, bo będzie ona zbędna. Hmm. Nauczyciel no, nie będzie mógł nauczać. Czy nie będzie chciał, czy nie będzie umiał, czy nie będzie mógł. No To, to, to już jest kwestia indywidualna, ale no, edukacji poziom się nie zwiększy. Nie. nie. E, ale jeszcze o tyle jest to ciekawe, że przecież mamy choćby model fiński. Uważany za najskuteczniejszy na tak. świecie. To nie jest daleko. I to jeszcze, jeszcze, żeby mówił o, żeby była mowa o wprowadzeniu czegoś radykalnego, co nowego, niezbadanego, mógłbym rozumieć opory. Mamy niezbyt działający wręcz kulawy system, ale ciupie on. Ale są już sprawdzone, są już lepsze metody. E, Japonia przecież kształci w inny sposób swoich uczniów. Mhm. Właśnie Finlandia, jeżeli chodzi o kraje nam po bliskie kulturowo. Nie to, że się nie da. Szkoda tylko, że. Ta niemoc jest gdzieś tam zabetonowana. No, znaczy nie, nie powiedziałem, że jest zabetonowana. ZNP takie... nie jest zabetonowana? A, nie wszyscy są w ZNP. Pre... Nauczyciele nie wszyscy. są różne związki, ale, ale... ZNP so jest największym nie, jest. i jest tym, który tutaj przy. Ale nie, nie wszyscy nauczyciele no są tak. wpisani z buta, nie? No nie, nie. No. E, ale taka ciekawa jeszcze jedna rzecz. Mhm. Jest takie fajne jedno rozwiązanie, które najprawdopodobniej sami będziemy stosować. Na, przy naszym przyszłym Żadnego antysemityzmu z antysemityzmu? Nie, nauczenie domowe. Wiesz, co to ma swoje plusy i ma to swoje minusy? Bo. po pierwsze, koszt. No, koszt. Sam, sam z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będziesz. Ale mówi, nie mówię o nauczycielach, tak. W sensie, że. Mówię, że z dużą dozą prawdopodobieństwa sam nie będziesz w stanie nauczać dziecka i godzić tego z pracą. Na zasadzie te 8 godzin na edukację. E, 8 godzin? Co, co to? Jest? Godzin? To nie jest wymagane tyle. Znaczy, przychodzi mi o ten czas, kiedy te 8 godzin dziennie. Spędzisz w pracy, i teraz pytanie: jak z niej wrócisz? W jakim stanie psychofizycznym? I powiedzmy: oczywiście, są osoby, które swoją pracę lubią, wracają w miarę wypoczęte, gdzie wyobraź sobie, no, powiedzmy, pana Mirka, budowlańca, który przez te 10 godzin siedzi w robocie. Jak on ma potem uczyć dziecka, kiedy już po prostu zmęczony? I druga rzecz: sam tego pewnie nie umie. Hmm. No, ale Więc, to jest tutaj, to jest jakiś pomysł, natomiast on jest drogi, on jest bardzo drogi, bardzo trudny i póki m, też pracujemy głównie z biur, chociaż to się troszkę zmienia i póki pracujemy przez 8 godzin dziennie lub więcej, a, uważam, że będzie to trudne. Jasne? Gdyby się dało dać szansę, to to dobrze. Niemniej kolejna rzecz, którą też warto przy do no, domawien podkreślić, kiedy się o nim myśli. Kontakt z rówieśnikami będzie bardzo ograniczony, a warto, żeby dziecko się uczyło życia w społeczeństwie od pierwszych lat. Wiem, w szkole jest to zrzucenie na bardzo głęboką wodę połączoną z dżunglą i tak dalej. Niemniej gdzieś tam gdzieś tam się człowiek tych relacji uczy i do przemocy w szkołach nie wszędzie dochodzi, a nawet jeżeli nie każdy jest nią objęty. Natomiast w przestrzeni domowej dziecko może wiesz rosnąć w takiej bańce i kiedy przyjdzie do powiedzmy pierwszej prawdziwej konfrontacji, niech będzie na studiach, czy nawet już później w pracy, no może mieć niezdatną jednostkę do życia w społeczeństwie, co też nie jest pożądane w żaden sposób. Chyba, że będzie od 10 roku życia o Gold w wowie i będzie uczyło się języków i kooperacji z innymi osobami. To też nie jest to samo, bo napisać do osoby, a powiedzieć do osoby, która czy inaczej napisać to jest jedno, powiedzieć do osoby to jest drugie, a jeszcze inaczej jest funkcjonować, kiedy osoba Chcia, siedzi. Pan obo... w stanie stanąć twarzą w twarz, popatrzeć Dobra. głęboko w oczy i zjeść tego banana. <śla> Tak, zaczynam przez Ciebie głodnieć. <laughs> Okej, okay. to wiesz na co przyszedł czas? No, co byś polecił? Właściwie ja mam do Ciebie pytanie, co byś polecił, bo um, no, ostatnio tak mnie naszło, chciałem sobie troszkę więcej podcastów słuchać niż, niż zwykle, słucham właśnie tutaj, kiedy dotarły mi dłuższe do jazdy do, do pracy. I zaczął się robić problem, bo kiedy otworzę ze zwykłej strony jakiegoś tam mm -hmm. hostera, niech będzie pierwszy lepszy podcast, hargatka, odpalę sobie, zaraz mi komórka zgaśnie, bo nie będę cały czas się patrzył na ekran, na którym nic się nie dzieje. No i po krótkiej chwili przestaje mi grać. Jak by ten problem rozwiązać? Co byś polecił? Jakieś może aplikacja do podcastów? Wiesz co, ja słucham podcastów w tej chwili głównie w No Ale no nie wiem, Spotify no. nie jestem tym zainteresowany. <śmiech> Jeżeli nie, to bodajże takie bardziej klasyczne podejście do słuchania podcastów na telefonie, to nie pamiętam jak się w tej chwili aplikacja nazywa, na tym telefonie chyba nie mam. Podcast Addict bodajże. Tam powinno się dać po prostu wrzucić... Link? Wrzucić, właśnie link do RSS-a i automatycznie będzie ze odcinki. No. Jeszcze są klasyczne podejścia, jeżeli masz telefon albo jakieś urządzenia plowskie, to iTunesy. Ale nie wiem, czy. Kurde, to, to jest ciekawe tego nigdy nie sprawdzałem. Czy jest odpowiednik iTunes'a do Androida? No, myślę, że Spotify. Ale nie, mi chodzi o taki, że wiesz, łączysz się z iTunes'em stricte, nie? No. no. To no, to nie ale powiedzieć. nie wiem, czy też zwykły czytnik RSS w, w, w Androidzie jakiś tam wiesz, do sprawdzania informacji na bieżąco też by ci tego nie, nie ogarnął. Mm -hmm. Patrzę teraz jeszcze na aplikację muzyka, ale nie widzę, że nie ma czegoś takiego. A podcast, coś takiego by tu było? Chyba wątpię. No, ale ja mam taki wiesz, dziwny, dziwny telefon chiński, Taki wiesz, Xiaomi. No, wiem, wiem, no. też lubię tanie rzeczy. też, no. też mam Xiaomi. No, także. <laughs> Nie, błąd serwera. Mm. A, to tak, trzeba mieć internet. A, a, 8, 10 gigabajt. <laughs> nie, tylko, tylko wyłączony transfer, żeby nic mini pingał w trakcie nagrywania. Ale wiesz co? No, teraz ciężko mi z głowy sobie przytoczyć. Głównie mm. słucham właśnie na tych, na, na Spotify'ach. A jak nie no to mam tam swój czytniczek taki odpowiedni, resesów i mi się pobierają na bieżąco. No, ale tak tak słabo. No, ale faj, fajny, fajny jest jeden kanał, kanał jeden podcast, nazywa się Impunderabilia. Paciorek to bodajże prowadzi. Nic mi do nazwiska nie mówi. To jest jeden z panów, który prowadził coś takiego jak Lekostronniczy. A to kojarzę. I prowadzone są wywiady. I na przykład ostatnio słuchałem wywiad z człowiekiem wargą. Okej, okay, kojarzę. Na, na, na najsłynniejszy polski fetyszysta stupek. Tak. I podcast, odcinek trwa 4,5 godziny. Tego nie da się przesłuchać naraz. Ja, co słucham naprawdę długie podcasty, gdziekolwiek, robię coś na przykład w domu szkąpie? nie dałem rady tego naraz przesłuchać, bo to jest taki nawał informacji, to jest przynajmniej w tym odcinku, to od początku do końca jego kariery, do końca aktualnej kariery mm -hmm. jest, jest przejechane. I wow. Fajnie, fajnie się słucha, może czegoś więcej dowiedzieć. Widziałem, że są z innymi osobami, osobami znanymi takie właśnie wywiady zrobione. Z Martinem Stankiewiczem na przykład. Także fajnie. No, a z takich bardziej klasycznych podcastów takich, takich gadanych, to już polecam ostatnio, Radio Stephen King, Radio SK. Tam informacje na bieżąco są, znaczy ostatnio trochę mam do sobie. Słabo nagrywa, mm. ale og ogólnie cały tak zwany konglomerat podcastowy. Tak się nazywa cała społeczność, która tworzy te podcasty. A bo oni to zrobili tak właśnie, jak my to zrobiliśmy te 10 lat temu przy tym, przy pełnej powadze, czy tam przy radiu zsr mm. że mieliśmy x osób, które nagrywały tam swoje audycje, i, i, łączy, to, i, no. nie, i to sobie wiesz, tam co, codziennie jakiś nowy odcinek. I wiesz, są różne tematyki. Gwiezdne Wojny i mm -hmm. właśnie Radio Stephen King i jakieś tam gry, jeszcze muzyka, książki, cokolwiek. Wiesz. Także też ciekawe. No. A jeszcze miałem polecić. No. Mój internet, który mam. Oferta w New Mobile. New Mobile. New Mobile. Na początku było 40 giga, po pół roku mam 80 giga. A rozmowy te... Nie, to jest sam internet. Jest, masz, mam tylko druga karta SIM w moim drugim A, Xiaomi czy, czy. i ten. I to jest tylko przez... Tylko na internet. Na moim starym laptopie, gdzie miałem możliwość wpięcia sobie karty SIM na internet, mógłbym mieć mobilne, mobilną wersję, nie? ale ten, ten, ten, ten laptop w tej chwili jest mojej teściowej, więc... Znaczy on już pada, także hmm. te, te, też planuję jakiś fajny laptopik nowy kupić, ale jeszcze będzie musiała chwilę poczekać. No. Kapuję. No. A Ty co, co polecisz? Co mogę polecić? E, no ten weekend spędziłem w lesie. U, to leży no, w Polsce. Tak, tak, tak. E, no to mniejsza już gdzie. Ogólnie co mogę polecić? Jeżeli kiedykolwiek komukolwiek dane będzie zagrać w grę typu LARP. Live action roleplay, o czym myślę, że nawet kiedyś będzie można zrobić dobry odcinek, no. aczkolwiek aczkolwiek mam no, nie za dużo doświadczenia nie, nie jeszcze teraz, żeby o tym mówić, więc. Musielibyśmy arty... jakiś larpowca znaleźć. Znam, ale to teoretycznie sam jestem, bo tańczę, w tutaj byłem to już moja trzecia edycja, więc jako tako powiedzmy, wiem z czym się. Natomiast żeby jeszcze nie wchodzić w szczegóły, to jest za dużo nie powiedzieć. a koncept jest taki, macie jakiś nazwijmy to setting, jakiś świat ustawiony niech będzie, w moim przypadku było to wczesne średniowiecze, największy w Polsce jest w klimacie post-apo, to jest Old Town i po prostu przebieracie się za postaci dostajecie, czy tworzycie sami sobie charaktery i odgrywacie je. Jesteście w środku na przykład wioski oblężonej przez... Y właściwie Wojska Księcia Bolesława, albo w środku miasta, pośrodku nuklearnego Pustkowia, albo w Górniczej Dolinie, bo i przecież przecież, ja mówię, przecież LARP w świecie gotika też funkcjonuje w Polsce i też dobrze się trzyma. Polecam bardzo poszukać, sprawdzić temat i wybrać się, bo jest to tak, i tak inny wymiar zabawy, tak niepodobny do żadnej gry, w którą ja grałem, że... No przynajmniej nie dać temu szansy, to będzie wielka rzecz. Będzie, jeżeli ktoś z Was prowadzi bucket list, czyli tą listę rzeczy, które przed śmiercią chcecie zrobić, dopiszcie LARPA. Dopiszcie no. i przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, myślę, że jeżeli wybierzecie dowolnego, nie szukając w jakiś konkretny region Polski, to nie dalej niż do 150 km od Was jakiś będzie siedział w ciągu roku. No. Miałem kiedyś... Możliwość, ale nie skorzystałem w Rzeszowie na konwencie, dołączyć do LARPA, ale. O, właśnie kon na konwentach często są takie mniejsze przy okazji imprezy też no. to się dzieje. I choćby to, choćby temu dać szansę, e, bo to, e, to, to, to był ten konwent post-apost. Tak, tak, tak. Znaczy, aktualnie, znaczy to był konwent ogólnie, e, na Wikon się nazywa. Mm -hmm. e, nie wiem, czy on jeszcze istnieje, a mniejsza. E, i setting tego konkretnego był jako postapo. Wcześniejszy bodajże było o, o z obcymi, w sensie, że... Obcy kontra to... Tak, tak, tak, to no. uniwersum, No i wiesz, to nie był tak jakby setting konkretny dla tego jednego wydarzenia w tym roku. No. Ale tam są, były prelekcje również właśnie i Fantastów, i Mangowców, i innych. Budemski tam był, no, podpisał no, mi komiksiki. Kurczę, tak. No. Fajnie było. Dał kur, to po prostu 12, 12. Nie, no, liceum. Liceum, druga klasa, to tak. Gdzieś 11, 11 lat. No, kurde. No to co? Ta, jesteśmy no. starzy. Jesteśmy starzy, pozostaje nam. cóż, kończyć odcinek. I myślę, że dobrze odcinek zakończyć żartem. Miałem przygotowany żart, ale już nie będę mówił o pensjach nauczycieli.